opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie za mikrofonem Bania. Dzisiejszy odcinek muszę zacząć od przeprosin, ponieważ nie udało mi się wrzucić w sobotę odcinka. No niestety. Miałem trochę innych rzeczy na głowie. No ale po kolei. W piątek spakowałem się, wsiadłem w pociąg i pojechałem do Kostrzyna. Byłem na przystanku Woodstock. Impreza całkiem udana jak na tak wielkie przedsięwzięcie. Muszę powiedzieć, że nieźle zorganizowana. Przy 700 tysiącach osób utrzymać wszystko w porządku, no to naprawdę jest niezłe osiągnięcie. No, kwestią jest też tutaj nastawienie ludzi, którzy jadą na ten Woodstock. Raczej są oni y, przyjaźnie do świata nastawieni i nie było żadnych burt Przynajmniej ja na żadną nie trafiłem. No i całe szczęście. Na tegorocznym przystanku Woodstock jednym z głównych sponsorów był Carlsberg. Tak jest przyjęte, że tylko jedna firma może sprzedawać na Woodstocku swoje piwo. No i za każdym razem jest to sponsor. W tamtym roku i dwa lata temu bodajże był to Lech, wcześniej to było tyskie. W tym roku padł na Carlsberga. No postanowiłem, że spróbuję wersji zarówno lanej, jak i puszkowej. To znaczy, puszkową dopiero dzisiaj w podcaście spróbuję. Na Woodstocku udało mi się jeden kubek lanego piwa wypić. No i muszę Wam powiedzieć, że podchodziłem z taką ostrożnością, sceptycznością. Podejrzewałem, że będzie piwo strasznie niedobre, tak samo jak i... No, spodziewałem się tego, że będzie smakować tak dokładnie samo jak Carlsberg którego można kupić w sklepie. Nic bardziej mylnego. Piwo było naprawdę dobre. Biorąc pod uwagę, że było to no, takie zwykłe piwo festiwalowe, no to mogę powiedzieć, że było bardzo dobre. Gdyby miał to być taki ślepy test, w życiu bym nie powiedział, że to jest Carlsberg. Raczej bym celował w coś z małego browaru. Piwo było całkiem dobrze nachmielone. Było aromatyczne, takie lekko chlebowe. O delikatnej, słodowej bazie, no, według mnie bardzo dobre. Zadziwiało mnie po pierwszym łykurze, że ja czuję chmiel w tym piwie. Naprawdę, no, byłem zdecydowanie zaskoczony i to zaskoczony bardzo pozytywnie. Ale po kolejne piwa już nie stałem w kolejce, ponieważ yy, wziąłem sobie tylko... 3 żetony, dwa na piwa puszkowe i jedno na piwo lane. Jak się okazało, dostałem jednak dwa piwa lane, a jedno puszkowe. Pani przy wydawaniu żetonów się pomyliła. No, ja na tym byłem troszeczkę stratny, ponieważ e, puszka półlitrowa kosztowała 3,70 a piwo 3,30 Piwolane było tańsze, no ale też było, e, było w kubkach 0,4 no oczywiście plastikowych, na takiej wielkiej imprezy nie można wnosić szkła. No i, no cóż, ja nie widziałem, że nie można wnosić szkła. I pierwszego dnia przyszedłem z dwoma swoimi piwami. Wyciągnąłem jedno, otworzyłem, przyszedłem kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów. No i podszedł do mnie pan z patrolu pokojowego, no i powiedział, że niestety, ale nie mogę pić piwa w butelce. No to ja byłem naprawdę zdziwiony, nie spodziewałem się, że nie można i zapytałem się, co w takim razie mam zrobić. No a pan zaprosił mnie e, pod taką wieżę, na której były ustawione głośniki e, i były, było tam również oświetlenie i powiedział, że tutaj mogę sobie spokojnie dopić to piwo, a potem muszę wyrzucić butelkę do kosza. No to ja się nie spiesząc, spokojnie sobie piwo sączyłem. no a pan stał i czekał przy mnie, aż wypiję i na pewno wyrzucę tę butelkę do kosza. Podziękował potem ładnie i odszedł. Ten... Dobra organizacja. Oczywiście yy, mógł do mnie podejść z wyrzutem jakimś, powiedzieć, że przecież jest regulamin, że robi w ogóle jakieś awantury. Ale na szczęście wszystko bardzo spokojnie, miło przebiegło. No Z tego jestem też zadowolony głównym koncertem, jaki towarzyszył tegorocznemu no był oczywiście występ grupy Prodigy. Jednak muszę wam powiedzieć, że czekałem na ten koncert i tak naprawdę się rozczarowałem bardzo mocno. Byłem z dziewczyną, po pierwszej piosence postanowiliśmy, że wychodzimy z koncertu, ponieważ to jest naprawdę nic specjalnego. Staliśmy 100 metrów od wyjścia. No i wychodziliśmy 15 minut. Naprawdę takie tłumy uderzyły na to ProDigy. Było około 700 tysięcy osób. No porażająca ilość. 700 tysięcy osób pod jedną sceną. Naprawdę, gdzie się nie rozejrzałem, tłumy ludzi, nie było widać końca. Niesamowite przeżycie. No, ale wychodzenie w trakcie koncertu, no to, to już nie było niesamowite przeżycie. To było coś makabrycznego. Naprawdę ciężko się wychodziło, trzeba było się nieźle rozpychać a i tak e, no szliśmy trochę pod prąd no i to naprawdę nie jest łatwo próbować się e, wydostać w takim tłumie no ale po tych 15 minutach e, przeszliśmy na taką drogę gdzie już się zrobiło luźniej i mogliśmy spokojnie wyjść dalej Prodigy według mnie zawiodło według innych było świetne mnie najbardziej podobał się występ Gentlemana. To takie fajne reggae, trochę pomieszane z rokiem, naprawdę. E, według mnie najlepszy koncert, jaki się odbył na tegorocznym Woodstocku. Był po prostu świetny. Poza tym, no, byłem na kawałku koncertu grupy Enej, no, ale jakoś tak e, nie porwali mnie. Co prawda, jak śpiewali swój Wielki Przebój znany e, między innymi z programu Must Music no to publika strasznie szalała ale no i inne kawałki tego zespołu jakieś takie trochę symentne są i do mnie za bardzo nie przemawiają no ale starszy o koncertach teraz myślę, że przejdźmy do tego, czego tak naprawdę ma dotyczyć ten dzisiejszy podcast czyli Carlsberga w wersji woodstockowej, puszkowej. Piwo tak samo jak zwykły Carlsberg ma 5% alkoholu. Troszkę się obawiam, że może być to dokładnie to samo piwo, które jest zwykłym Carlsbergiem, no ale tak po cichu mam taką nadzieję, że to jest to samo piwo, które jednak było tym lanym Carlsbergiem. Zobaczymy jak to będzie. Puszka jest bardzo charakterystyczna. No i muszę was zmartwić, nie kupicie jej nigdzie, jeśli nie kupiliście jej na Woodstocku. Była sprzedawana tylko na Woodstockowym polu. Oczywiście puszka jest cała zielona, z przodu ma napis Carlsberg oraz niżej napis 17 przystanek Woodstock. Z tyłu puszki znajduje się cała historia tego jak powstała marka Carlsberg, że w literach, w czcionce, którą jest napisana główna nazwa Piwa, no, można znaleźć odniesienia do słoni, ale jeżeli chcecie się przekonać, czego tak naprawdę i szczegółowo dotyczy ta historyjka, jaka jest z tyłu, w formie takiego, no coś, to taki kolaż, komiks, coś pomiędzy, to wejdźcie na stronę opiwiwordpress.com i zajrzyjcie w zdjęcia. Tam sobie przeczytacie to sami. Piwo najprawdopodobniej zostało uważone w Polsce pod nadzorem grupy Carlsberg. No i, no i cóż, e, kot na dole L3, czyli warka najprawdopodobniej pochodzi z browaru Okocim, no ale mniejsza o to. Myślę, że możemy otworzyć i mam nadzieję degustować się tym piłem. Puszkowe produkty rzadko pojawiają się w podcaście, no ale czasami nie ma innego wyjścia po prostu, o, tego Carlsberga nigdy nie było i nigdy nie będzie wersji butelkowej, dlatego lepsza puszka niż nic.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 bardzo, bardzo jasne. Zdaje mi się, że te, które na festiwalu dostałem było e, troszkę ciemniejsze, no ale nie mogę być tego pewien. Wtedy już e, troszkę się ściemniało, taka szarówka się robiła. E, teraz mam jasny dzień, no i, no i może dlatego piło wydaje się e, takie jasne. W jednym i w drugim przypadku piło ma całkiem niezłą pianę która w postaci takiego pół centymetrowego kożuszka, który z czasem się redukuje się utrzymuje piwo pachnie nie najgorzej, ale nie tak dobrze jak ten na festiwalu Tam to miało zdecydowanie chmielowy aromat to ma taki bardziej słodowy, lekko alkoholowy lekko taki jęczmienny no nie jest to mój ulubiony zapach, ale nie jest jakoś specjalnie odrzucający. Specjalnie dla was pierwszy łyk chód stokowego piwa z puszki. Wasze zdrowie. No tak i jestem rozczarowany. Piwo jest kwaskowe. Piwo jest wodniste. Piwo jest nijakie. Wersja Lana była 100 razy lepsza. W tym piwie ciężko jest wyczuć coś poza tą kwaskowatością taki leciutki naprawdę leciutki chmielowy aromacik zostaje w ustach jednak żadnej słodowej bazy niczego, niczego konkretnego w tym piwie nie ma, no jest po prostu kiepskie piwo jest słabo nagazowane przy wzięciu większego łyka odzywają się takie alkoholowe smaki no ogólnie jest słabo to jest zwykły Karlsberg. Tylko, że w limitowanej puszce. Nic wartego polecenia. Ale piwo to, które było na festiwalu Laneskia było naprawdę bardzo dobre. W porównaniu do tego, które jest w puszce było przepyszne. Dobrze zrobiłem, że pokusiłem się chociaż o ten jeden kubek piwa na Woodstocku, No Ponieważ poza koncertami mam również kolejną rzecz do wspominania. Myślę, że nie będę Wam więcej o tym piwie opowiadał. Ponieważ na dobrą sprawę nie ma o czym mówić. Ocena to jest no dwa, trzy, niech będą trzy punkty. Z czego dwa są za świetną puszkę, a jeden punkt jest za ten taki leciutki chmielowy aromacik. A tak poza tym, no to piwo jest naprawdę koszmarne. Jeżeli miałbym oceniać piwo rozlewane na festiwalu zdecydowanie by dostało 7, może nawet 7,5 punkta ponieważ było bardzo dobre dzisiejszy odcinek taki szybciutki, no ale chcę go pomontować bez specjalnego cięcia i szybko Wam udostępnić a w sobotę postaram się wrzucić normalny, planowy odcinek mam nadzieję, że do usłyszenia w sobotę rano Mówił, jak zawsze, Bania. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich, którzy komentują. Pozdrawiam wszystkich aktualnych oraz tych, którzy tyle, co dołączyli fanów na Facebooku. I w szczególności chciałbym jeszcze pozdrowić Kamila Nowickiego za to, że ostatnio wsparł e, Piwny Fundusz Podcastu. Was również zachęcam do tego, wchodząc na stronę opiwywordpress.com możecie kliknąć w odnośnik wesprzyj podcast i przesłać mi kilka złotych, które teraz mi się przydadzą, ponieważ jedzie, a właściwie już dojechało do Polski prosto z Holandii dla mnie kilka piw. No i mogę Wam zdradzić, że będą to piwa nie tylko holenderskie, ale również belgijskie i znajdą się tam przedstawiciele trzech browarów trapistów. Będą na przełomie jesieni oraz zimy naprawdę pyszne odcinki. No ale e, do tego czasu no jeszcze troszeczkę e, odcinków upłynie o trochę innych piłach. Między innymi chciałbym Was zaprosić mam nadzieję, że już w przyszłym miesiącu e, się ukaże cykl o nowych piwach z browaru Jabłonowo. Między innymi o tych ukazujących się pod szyldem manufaktury piwnej. Będzie o nowym Belfaście. Tak, o tym od którego zaczynałem cały podcast. Będzie o piwie tradycyjnym, o trzech złożach. O piwie klasztornym na wzór piwa trapistów. O piwie na miodzie gryczanym. Brzmi nieźle. Zobaczycie, będzie nieźle. Tymczasem do usłyszenia. Już w sobotę. To już za kilka dni. Mam nadzieję, że czekacie na ten odcinek ze zniecierpliwieniem. Zdradzę wam, o czym będzie. Opiwie Cornelius Honeś -Wajzen. Będzie dobry odcinek. Już jest nagrany. No to do usłyszenia. Na razie. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com.